Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami mieszkała królowa Halina i król Michał, mieli córkę Helenkę. Mała księżniczka bardzo lubiła dostawać prezenty. Kiedy otrzymywała jakiś podarek, była wesoła i uśmiechnięta, a na jej policzkach pojawiały się rumieńce. Dlatego do pałacu królewskiej rodziny podróżowali różni ludzie. Każdy z nich pragnął, aby królewna Helenka była szczęśliwa. Raz przybył cyrkowiec Henryk. Prezentował przed Helenką swoje różne sztuczki, ale ona była nadal smutna. W końcu przypomniał sobie, że ma nie tylko hipopotama i małpkę, ale także starą, wysłużoną już hulajnogę. Dlatego cyrkowiec przeprosił na chwilkę królową Halinę, króla Michała i księżniczkę Helenkę. Pobiegł do swojego samochodu i z bagażnika wyciągnął stalową hulajnogę. Szybko wsiadł na nią i tak dojechał przed królewską rodzinę. Księżniczka Helenka była zachwycona. Najpierw zaczęła się powoli uśmiechać, a potem głośno śmiała się. Zapewne cyrkowiec chenio długo jeszcze jeździłby w kółko po pałacowej sali, gdyby nie przybycie hejnalisty, który na swej trąbce zaczął grać hejnał.